b 8 o s i e e t osiem. Osiemdziesiąt osiem. a d i a t a k ą n g i r j a ś w i e t o n Czasownikimodalnewczasieprzesłym. z Dwa. Czasownikimodalnewczasieprzesłym. z Dwa. ลูกชายของผมไม่อยากเล่นตุ๊กตามุยซินไ a ่ต้อ i การเล่นลัลกงมุยซิน c ม่ต้องการเล่น l ัลกงลูกสาวของผมไม่อยากเล่นฟุตบอลมอยาซุรกาไม่ต้นฟุตบอลมอยาซุรกาไม่ต้องการเล่นฟุตบอลภรรยาของผมไม่อยากเล่นหมากรุกกับผม Moja żona nie chciała grać ze mną w szachy. Moja żona nie chciała grać ze mną w szachy. L ูกๆ c ủ không muốn đi dạo. Moje dzieci nie chciały pójść na spacer. Moje dzieci nie chciały pójść na spacer. p g h à k a ô muốn d k h ô n h ò n g Oni nie chcieli, one nie chciały posprzątać pokoju. Oni nie chcieli, one nie chciały posprzątać pokoju. Pułkaw nie chcieli, one nie chciały iść spać. Oni nie chcieli, one nie chciały iść spać. Oni nie chcieli, one nie chciały iść spać. o n nie m ó g ł jeść lodów. Jemu nie było wolno jeść lodów. On nie mógł jeść lodów. Jemu nie było wolno jeść lodów. o n n i e mógł jeść czekolady. Jemu nie było wolno jeść czekolady. On nie mógł jeść czekolady. Jemu nie było wolno jeść czekolady. On nie mógł jeść cukierków. Jemu nie było wolno jeść cukierków. On nie mógł jeść cukierków. Jemu nie było wolno jeść cukierków. p o m y a ł e m j e m o a g ł a e m n j s m a g ł o a m e i e j s k p o ś a ż nie m g ł o y ś z a e m ż m g ł o y a m i e g ł o ś a e m ż m g ł p o m a e m j m a g ł o a m n j s a g ł o a m e i e j s o y ś a ż i e j t o y ś z a e ż j t o y ś l e j e a k i i y ś n i j t Mogłam wolno mi było kupić sobie sukienkę. Mogłam wolno mi było kupić sobie sukienkę. Pomyślałem, że mam prawa do tego. Mogłam mogłem wziąć sobie czekoladkę. Wolno mi było wziąć sobie czekoladkę. Mogłam mogłem wziąć sobie czekoladkę. Wolno mi było wziąć sobie czekoladkę. คุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือ c i มา o l n o ci było palić w samolocie mogłaś mogłaś palić w samolocie wolno c i było palić w s a m o l o c i e คุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ mogłaś pić piwo w szpitalu wolno ci było pić piwo w, pi pi w szpitalu Mogłaś? Mogłaś pić piwo w szpitalu? Wolno ci było pić piwo w szpitalu? m o g m o g ł e ś Mogłaś wziąć psa do hotelu? Wolno ci było wziąć psa do hotelu? Mogłaś? Mogłaś wziąć psa do hotelu? Wolno ci było wziąć psa do hotelu? ในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลาใน z ่วง e ันหยุดเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลาใน z ่วงวันหยุดเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลาพวกเขา z ลพวกเขาเล่นที่สนามไดนนพวกเขาเล่นที่สนามไดนนาน o ี่สนามไดนาบันพวกเขาเล่นที่สนาม o ดนาบันพวกเขาไดนาัพวกเขาไดบันานนบนานดนกไดนกได One mogły długo niekłać ś się spać. One mogły długo niekłać ś się spać. Wolno im było długo niekłać ś się spać.